Słowotok niepojedynczy czyli rozmowy niekontrolowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Ktoś do mnie dzwoni. <śmiech> przyjemność. Dobrze. Z kim mam nieprzyjemność? Któż do mnie wyzwania i zakłóca mój spokój? <głos> wyzwania? Któż mnie nagabuje? Dzień dobry. Z tej strony Grzesiek. Jaki Grzesiek? Ale suchar. No Grzesiek, Grzesiek. Nie powiem, że Grzesiek, wszyscy wiedzą, Grzesiek, Grzesiek. Czy ma no, wy, pan, Czy no. ma pan na nazwisko tak samo jak na imię? Tak. Rodzice byli złośliwi. Grzegorz Grzegorzewski. Grzegorz Grzegorz. Grzegorz, Grzegorz. Witam pana Grzegorza, Grzegorza w naszym podcastowym studio. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dzień dobry. Powtarza się pan. Bo ja słyszałem, że to podcast bez, bez tematu jest. W sensie jakiegoś takiego, no właśnie, więc... Być może jest pan tak nudny, że dlatego nie ma tematu przewodniego, gdyż nie ma pan zainteresowań. Domyślam się, że to właśnie dlatego no, bardzo dobrze się Pan domyśla, proszę Pana. W związku z tym będzie to odcinek improwizowany. Wiedziałem, że coś w tym jest. Jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to... Dobrze, nieważne, nie tak? Mhm. Jak, rozmawia jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to zachowywał się Pan tak, jak królik, który przydał kofeinę. Kofeina na mnie już nie działa, ale? Proszę nie siorbać na antenie. Przyjmuję komplementy. Dobrze, już siorbarkę odkładam. Przepraszam. E, tak, właśnie. Mm. Mhm. Dobrze. Więc z tego co wiem, mieszka pan w Warszawie. W bliskich okolicach, za Istnami. No, tak. Zatem, czy zna pan utwór, w którym między innymi padają słowa, że na Warszawiaka nie ma kozaka? Cwaniaka, kozaka? Tak. Tak. Cwaniaka, kozaka, whatever. No, więc co pan myśli jest, o mieszkaniu jest pani w Warszawie? Tak? Czy może pani powtórzyć pytanie? Proszę umyć uszy. Nie chce pani, żebym robił to na antenie. Mogłoby być to bardzo interesujące dla słuchaczy. Pod Dobra, nieważne. Tak? Czy może ja pani tak, więc chciałam się mieszkać, jak to jest tak. mieszkać w, w Warszawie i być Warszawiakiem, którego wszyscy nienawidzą. Nie wiem, jak jest być Warszawiakiem, bo nie mieszkam, w, nie jestem, nie urodziłem się w Warszawie. No, ale przebywa pan w Warszawie, prawda? No, ale bez przesady nie na tyle, żeby poczuwać się do określenia Warszawiak. Ale nie chodzi mi o pana, tylko jak pan obserwuje tych Warszawiaków, proszę pana. A, nie, to ci przychodnie, to szczęśliwi są tacy, niektórzy. Niektórzy. Przy weekendach, Może, mo, szczególnie Może bardziej obrazowo by pan to przedstawił? No trudno obrazowo w podcaście, wie pani, no, co ja mogę. Ale mogę pan napisać taką scenkę taką rodzajową. Taką scenkę rodzajową. Jak tak. to się cieszą warszawiacy. Nie, co w ogóle są warszawiacy. Może zapytam inaczej. Czy widział pan kogoś słownego? No, niestety. To znaczy tak, tak właśnie, tak. Kogoś? Braci Mroczków czy kogo? Mroczków, widziałem Mroczków. widziałem Mroczków, mm -hmm. i nie mam ten, pamięci do nazwisk, szczególnie tych tam celebrytów itd., tak dalej ale Na mm, no jakiegoś kolesia, którego nawet pamiętałem nazwisko który zupełnie przez przypadek i to chyba nie w związku z żadną rolą chodził o kulach niechcący wpadłem błądząc po podziemiach w centrum ale okazał się bardzo miłym człowiekiem jak na człowieka o kulach na którego wpadł ktoś taki jak ja czy to nie był czasem ten pan, który grał damecki, bodajże... Damecki, damecki, damecki, coś... Damiencki. Damie... No tak, właśnie, tak, tak. No właśnie, mówiłem, że kojarzę nazwisko. Damecki, tak. I ten pan Czy... z tym dziwnym nazwiskiem, no. którego nie wypowiem, tak. On no, o tych kulach i ja na nim i, i tam trochę obok. I, no, Dlaczego Ale... pan na nim? Ja, ja przepraszam bardzo. Nie no, po prostu... <laughs> Czy my o czymś nie wiemy? Ja się spieszyłem, pandy się spieszył trochę mniej, to znaczy może i bardziej, tylko że z tymi kulami to tak ograniczenie, to spieszenie się mu wychodziło. No właśnie. Ja tak pędziłem, mam trochę mniej i tak się trochę nie synchronizowaliśmy i w ogóle no. Ale ogółem historia się zakończyła bardzo sympatycznie, to znaczy ja poszedłem dalej i pandę zdaje się, że też był w stanie jeszcze iść gdzieś. Przeżył? Tak, tak, spokojnie oddychał, coś tam nawet mniej lub bardziej pod nosem, prawda? Pobąkiwał, jak się z nim no, na, przykład, na przykład to, że go nie poznałeś nie to prawda? Nie, wydaje mi się, że ci tam mniej lub bardziej quasi-celebryci w Warszawie nie mają czegoś takiego. Pamiętam jak grałem z, w Majonga, w, w sensie dziw... on, online? W sensie nie. W sensie w kawiarni w Warszawie. I... A, zupra... to już wie skąd ten klocek. Dobrze, proszę kontynuować. Tak, klocek jest... Dobra, nieważne. Tak, pan Grzegorz ukradł klocek, więc jeśli słucha nas ktoś, kto pracuje w owym miejscu, gdzie można grać w Warszawie w Madżonga i brakuje im jednego klocka, ale ja, to ja, mam ja wiem, 100, gdzie można go odzyskać. 143 pozostałe klocki. Posiadam również. No więc, jeżeli brakuje wam całego zestawu klocków, to wiem, gdzie możecie się udać i odzyskać. Tak właśnie. Przekontynuować. No i tak się dziwnie, dziwnie złożyło się, że... Um, się złożyło się. Tak właśnie, że tak sobie graliśmy, prawda, yy, tam z, z takimi panami w tego madżonga i tak sobie graliśmy... I tak byliśmy pochłonięci tą grą, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy e, przy stoliku obok nas e, usiadła Jola Rutowicz z obstawą. I też grała w madżonga? Nie, właśnie patrzyła na nas jak na kretynów i próbowała coś tam do nas zagadać, ale e, no, niestety... Nie zafascynowała was. To, to jeszcze pół biedy, A że Proszę, nie, nie proszę opowiedzieć, ale... jak wygląda Jola Rutowicz na żywo? <głos> tak samo jak w telewizji i ma tak samo chujowy głos. Nie mogłoby prowadzić... Przepraszam podcastów. bardzo, ale pan przeklnął. Przepraszam? Użył pan wulgaryzmu. Ma, <głos> ma tak samo bardzo niewyjściowy głos, jak yy, to słychać w telewizji czy gdziekolwiek. Czy naprawdę Jola Rutowicz przypomina konia? Nie ja chciałbym obrażać koni. Ale... Może powiem tak. Yy... Ja bym na kawę z panią Jolantą nie poszedł. Ach, tak. Woli pan owce. Nie wiem, jaka celebrytka owcą jest. Nie jestem na bieżąco, nie czytam sobie. Znaczy, a to a propos konia było. Nie nadąża pan za takim myśleniem moim. Przepraszam. Kajem. Proszę się poprawić, proszę, proszę się skupić. Kajem. Już, już. Momentik, ja może się trochę przesunę, tak, już. Dobrze. Więc... Brwi zmarszczone. Proszę pytać dalej, tak. Myślałam, że ogalił pan razem z włosami. O, w ogóle, taka genialna rzecz. Pamiętam, przyszedł kiedyś do mojej małej, skromnej firmy yy, aktor z klanu. Chyba z klanu. Maciek? Nie. Nie. Rysiu? Nie. Nie, właściwie byłem zawiedziony, aczkolwiek nie do końca. To znaczy, ja, jak to ja, w pierwszej chwili człowieka nie poznałem. I to jest, jak on się tam nazywał? Dionizy? Nie, Dionizy to ten dziadek. Kurczę. By... <grym> Przepraszam. <grym> Był koleś... Nie dość, że, nie Był... że pan nie wie, kto do pana przydojczył, że pan serialem myli. <grym> Był koleś, który zarzucał grzywą. Taki, który pracował w sklepie spożywczym jako ekspedient. W klanie? Boż. Nie wiem, ale kojarzy mi się, że gościem nazywał się tam Nady. Jak ten cały koleś jest z nazwiskiem nie, nie do wypowiedzenia. No nieważne. W każdym bądź razie ten człowiek przeszedł do mnie. I... No ale to skoro nie, nie wie pan, kim ten pan był i nie zna pan nawet tego nazwiska ja i nawet nie wie pan w jakim serialu ja, gra, to wiedziałem. skąd pan wierzy, że to był ktoś sławny? Może to przed po prostu ktoś z ulicy? Nie, no właśnie to był ten człowiek. Jeszcze zostawię mi wizytówkę, ale teraz jej nie odgrzebię. No właśnie i bardzo ten, bardzo chciał robić wielki biznes w internecie. Pan z grzywą, który zarzucał siedząc za ladą w klanie. W klanie, okay. tak, właśnie. Nie ma... Jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy wie, o co chodzi, to bardzo proszę o komentarz, ponieważ ja nie mam zielonego pojęcia. boż. No, mogę teraz znaleźć personalię tego człowieka, ale zaraz pani będzie podnosiła jakiś lament tutaj, że słuchać jak klikam. Tak, więc... to jest wielce irytujące, jak pan klika. Dobrze, w związku z czym yy... zakończmy może ten wątek w taki sposób. Ja nie umiem opowiadać, pani zadaje cudowne pytania, przejdźmy do następnego. Dobrze, więc czy jeszcze kogoś sławnego pan widział, tudzież dotknął, tudzież zdeptał? No tak, ale no... Ale Rapidament. nie potrafi pan ustalić danych personalnych tych osób, więc tak, nie ma sensu tak, rozmawiać. Tak, tak, tak, zdecydowanie. No, nie pomogę. Zresztą wydaje mi się, że całkiem spora rzesza słuchaczy podcastów też ma dość mocno ograniczoną wiedzę na temat. Dobrze, Sprawca. więc zmieńmy temat. Czy podoba się panu Warszawa jako miasto? Hmm... Swojego czasu, zanim się tutaj przeprowadziłem, myślałam, że to najgorsze miasto w Polsce do mieszkania i bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo nie chciałem tu mieszkać, A, ale jak już przyszło to do czego i siłą rzeczy tu zamieszkałem, to dochodzę do wniosku, że Warszawa jest miastem takim samym jak każde inne do mieszkania. Mm -hmm. Może sytuacja Rozumiem. wygląda trochę inaczej, jak ma się rodziny i dzieci, które trzeba gdzieś wozić autem i tak Więc poza tym... teraz w tym momencie powinniśmy uświadomić powinniśmy słuchaczy, iż jest pan mentalnym chłopcem lat 12, który śpi w pościeli y, w misie bodajże albo słoniki kolorowe. Powinniśmy jeszcze uświadomić y, słuchaczy, y, skąd szanowna pani prowadząca ma takie informacje. <śmiech> ma się swoje wcyki. <śmiech> A ja mam okno w sypialni. Zawsze się bałem, że ktoś tam chodzi. I nie ma pan firanek, chciałam zauważyć. Jestem kawalerem, po co mi firanki? To wypadałoby te rolety zasłaniać jednak mimo wszystko. Nie mam rolet. Poza tym, nie wiem, ale tak chociażby pan coś wstawił do sypialni, bo rozumiem, że łóżko jest centralnym punktem, ale jeżeli w sypialni Hello. stoi tylko łóżko, to jest to troszkę niepokojące. Łóżko w sypialni jest niepokojące? Nie, to, że stoi tam tylko łóżko. No, do sypialni się przychodzi spać. Jest też garderoba. No, no dobrze, tylko, ale stoi łóżko na który, i, i pościel, ob, yy, na której są jakieś yy, słoniki, żyrawki i coś innego. to tak jest za mała i wypada z niej zawartość i śpi w niej rosły facet z cytkami. Ale ma pani wywiad. Tak, nie usłyszałem pytania. <laughs> to było jedynie stwierdzenie faktu. Okej. Okay. Jestem hmm. w stanie pójść na tą wersję wydarzeń. Tak. E, dobrze, więc jeszcze chciałam zapytać o to, e, jako iż jest pan znanym w Polsce biznesmenem Ej, to to po prostu... i podróżuje tak... cicho ja teraz mówię nie i będę, podróżuję. Nie będę, nie, będę, nie będę nagrywał po prostu więcej z nikim podcastofonu. Ludzie to źle odbierają. To nie jest podcastofon. M ja wiem, no, tylko, że nagrałem coś dla ciebie do, do szanownej tak. pani prowadzącej do podcastofonu. Co zostało I zostało pan bardzo opatrznie, No właśnie, opacznie zostało zrozumiane w ogóle. No ale co to ma wspólnego z tym, miejscu? co ja teraz chcę powiedzieć, przepraszam no, panu. Muszę nie przerywać panie, prowadzącemu, bo ochrona no, pana wyprowadzi. Tak? Już? Spokój? Dobrze. Wracając do tematu, pytałam Pana o następującą rzecz. W związku z tym, iż jest Pan znanym w Polsce biznesmenem, który dużo podróżuje po Polsce i szuka tancerek GoGo -go do swojego klubu, jakże znanego w Warszawie, chciałam zapytać, jakie miasto najbardziej się Panu podoba? Jeżeli Od weźmiemy czego? pod uwagę. Y Ilość potencjalnych tancerek Gogoł na metr kwadratowy yy, i uwzględnimy ich jakość i chęć do przybycia do Warszawy, to moim ulubionym miastem jest, jest Rosja. Rosja to nie miasto, proszę pani prowadzącej. Ale na pewno jest Polska miasto Rosja, skoro jest miasto Wenecja, skoro jest miasto że. Okej, okay, nie zmienia faktu, że. Lachony z Rosji, po prostu. Chciałbym. Po, po, no dobrze, po, więc jakie po, jaki miasto, proszę że powtórzyć. Są, ale, e, Kraków i przyległe mu włości, tak. Kraków. Więc e, proszę Państwa, jeżeli ktoś szuka tancerki GoGo, -Go, która jest chętna i, i ma talent. Chętna i chętna do przyjazdu do Wycki. będzie i znacznie, w ogóle. Tak. tak to e, zapraszamy Z do końca. Proszeniem do Rzeszowa może być gorzej. Dobrze, a yy, dlaczego akurat Rzeszowa? Ja nie wiem, tak sobie pomyślałem. Haha, ha, w takie fajne miasto. <laughs> a co jeszcze ciekawego jest w Krakowie? Oprócz tego, iż każda nie na kobietach, co zostać tancerką Gogo w Warszawskim Wcale klubie. nie każda. Który jak się nazywa, przypomnijmy? Mm, Sofia, oczywiście. Jak klub to Sofia. Sofia. Sofia. Okej. Okay. Myślałam, że Rosie. Nie, jest jeszcze tam po drodze w miarę z centrum takie miejsce, które nazywa się Gentleman's Club. I rozumiem, że pana tam nie wpuścili. Nie, dlaczego? No, bo jest pan łysym karkiem. Oj tam, człowiek zje kilka stejków i od razu trochę głowę tam ogoli. Od razu łysym karkiem. Prawie. No dobrze, więc już nie ukrywajmy tej strasznej prawdy. Pan cierpi na łusienie plackowate. No, chciałbym. W sumie nie musiałbym golić głowy. ale. <śmiech> Chciałam dodać, iż na klatce pierwsza, ale skoro tak. <śmiech> i to tak, bardzo, bardzo wskazane słowo Chcia... Też... No, tak, przypominam, że nie tylko Skwara Też Chciałbym. No niestety tutaj w Warszawie wyrosła Skwarze konkurencja. Wyrosła. Tak. Wyrosła, to dobre słowo. Zdecydowanie. No i, i cóż, no. w sierpniu trzeba będzie mieć mokrego podkoszulka zrobić. Też tak myślę. Ciekawe co na to Maciej Skwara. Macieju, czekamy. Czy, na czy przyjmiesz odpowiedź. wyzwanie? Tak. Dobrze. Tak, często Pan podkreśla, iż jest Pan kawalerem. O czym słuchacze powinni się także dowiedzieć. W związku z tym, czy nie wiem, czy to jest jakieś wołanie o pomoc, tak, o, o to, tak, aby jakaś kobieta zechciała z Panem. Ktoś mi obiad. <głosy> ktoś mi ugotuje. Ale nie jest Pan obiad. już studentem. No i co z tego? Poza tym, z tego co wiem, to kupił Pan sobie jakiś samowar, samowar. <głosy> czy parowar, <głosy> czy coś. Ta tak, właśnie. Byłem za nami. Słucham? Tutaj. Proszę mówić do mikrofonu Kontakt SMS Szukasz osób na romantyczną przygodę Lub dostałego związku z twojej okolicy Wyślij SMS Odreszcie szukam kobiet Lub szukam mężczyzn" na ten numer Nie, dziękuję Rozumiem, że pan teraz reklamuje nie, się Nie, niestety nie To nie ja robię biznes na biednych ludziach Którzy mają komórki To ktoś inny Nie, raczej na biednych ludziach Którzy desperacko szukają drugiej połówki no okay. nie, spoko. To jak pan? Mówi pani. Dobrze, więc skoro, skoro tak już jesteśmy przy tym temacie, no to możemy, może w tym momencie słucha nas jakaś kobieta, która desperacko pragnie mieć mężczyznę Albo z piersiami. Albo właśnie chociaż jakiś z żeby było Z Warszawy, miło. który... Cicho. <śmiech> który ma klub GoGo, -Go. który się nazywa Sofia w, Ej, w stukarty, Warszawie. Warszawę, I który śpi w pościeli będzie... w misie. Dobrze. No, tak. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. I w związku z tym powinniśmy przedstawić jakoś Pana sylwetkę, więc jest Pan mentalnym dwunastolatkiem. Zarabia Pan sam na swoje utrzymanie, aczkolwiek szuka Pan kogoś do gotowania, ponieważ chcąc, nie chcąc, skończy się na tym, kupuje Pan dodatkowe sprzęty do kuchni, które później tylko stanowią ozdoby, bo i tak zamawia Pan na dowóz. Dlatego ma Pan na przykład kto tylko dwie filiżanki i tylko na jeden dowód, talerzyk. Proszę Pani, po prostu szanujmy nasz cudowny język. Z dostawą. Tym... Czuję się obrażony. Nie ma garnka w mojej kuchni, który nie byłby nieużywany. Który byłby nieużywany. Oj tam, oj tam. No ale ja nie, nie, nie chodzi mi o to, że pan w nich wsadzi sadzi kwiatki, czy pan do nich wymiotuje, kiedy pan po imprezie jest, tylko chodzi w o to, się nie było wymiotować po imprezie. Poza tym ma pan tylko dwa tak, garki, więc chcąc, nie chcąc raczyć, czasami pan je używa. No właśnie, użyłam ich. Mam garnki tak. Ale dwa. Dwa garki. Komukolwiek więcej. Przecież Dobrze. nie prowadzę karty. Nie. Tak, istotnie posiadam potalnie, Co prawda kilka razy dałem ją dotknąć jakimś kobietom i nie wygląda już jak nowa, ale zamierzam ją wymienić w najbliższym czasie w sensie, rozumiem, iż e, zdzieliły Pana tą patelnię. Nie. Nie, mówiły, że umią gotować i zniszczyły mi patelnię. No, to rozumiem, że co noc inna. Rozumiem, że Pan sam te tancerki te, testuje i tańczą u Pana, ale nie ma Pan rury w sypialni, musi Pan zamontować. Nie mam w sypialni, ma w przedpokoju. Ach tak, żeby tak od razu na wejściu pokazały, co potrafią. No, Jeśli się zbrażą, to mogą przejść prawda. dalej, rozumiem. Te, te, tak, co tego, jeszcze tego, może pan powiedzieć o wesołym życiu kawalera? Tego kwiatu tutaj. No, nie ma miejsca na róże w sypialni. Już od razu w przedpokoju. Miałem sypialni tylko no, bez sensu. Co jeszcze ma... Tak? Zgubił pan wątek. No, Co jeszcze może pan powiedzieć o byciu... Jak chcesz cudownie być kawalerem? Fajnie jest. Dodajmy, że starym. Można mieszkać w takim dość obskurnym mieszkaniu, można mieć na to zaraz w bo nie można pnąć. I może to być duszy obojętne. Mhm. No nie wiem, czy pana mieszkanie jest obskurne, aczkolwiek bardzo na pewno ciekawie umeblowane. Wymaga odświeżenia. W tym momencie powinniśmy nadmienić, iż pan na przykład ma pokój, który robi też za salon, w którym stoi biurko, biurko i stół. I biurko. I woda. I, I odkurzacz tu mieszka. Nie. Tak. Istotnie. Tak, stoi, odkurzacz na centrum, chciałam wspomnieć. Że co? Na centrum stoi, jest nieużywany. Nieużywany, nie. Używany. nie ponieważ, już... ponieważ robi za element dekoracyjny Tak, i często używa pan kreta. Ale takiego specyfiku do od, od, od to pomówię, rur. nie? Nie, tak, nie, tak, nie. tak. Sam pan tak przyznał. Mam wszystko zanotowane. Tak, gdzie? Tak, w moim notatniczku. Może pani mówić, co chce, ale akurat w łazience nie mam okna. Ale ma pan muszle. A pani ma tak oddanych szpiegów, że oni nawet muszlą? Okej. Okay. Łatwo tam zainstalować podsłów. Tylko czasami szumi. I proszę więcej nie śpiewać pod prysznicem. W życiu bym nie śmiał. Słyszy Pani, jaki mam głos. Nie zrobiłbym... Nie, ja, nie nie... Wnikam, że... ja nie wnikam, że ma Pan głos, jakby Panu tych skarpetek napchał do nosa, tylko ogólnie mi chodzi o fałszowanie. No ja właśnie też o tym mówię. No Nie zrobiłbym tego moim szanownym, szacownym prawda, sąsiadom. Ach, więc ma Pan sąsiadów. Jak się współżyje z sąsiadami? Nie wiem. Nijak. Hmm. Czyli pan próbował. Nie no, bez przesady. No, właśnie. Ale to taka tak. rzecz dość charakterystyczna dla okolic, wydaje mi się. Że się współżyje N z sąsiadami? No, nie? właśnie, że w ogóle, tak naprawdę. No to może powinien pan przynieść jakieś gadżety z pracy? Z której? Przypominam, jest pan właścicielem klubu KORO. Ale jestem człowiekiem renesansu. Mam też etat w Żabce. <laughs> Przepraszam bardzo, ale teraz pan już ściemnia, to jest nieprawda. Nie ma niedokładny wywiad. A w Nie, ponieważ pan teraz tutaj jakieś pomówienia są. Pomówię. Pan, jeżeli już to biedro... To była Biedronka, z tego, co mówili mi moi nie, zwiadowcy przekazał. Biedronki kijem po prostu by mnie, prawda? A co pan ma do tych owadów, ja nie rozumiem. Do wadów nic, do sklepów no, też nic. O, o ty, Znowu pan się orbi do... na antenie. No. Gdzie pani? Zaprosiła sobie pani takiego hamskiego gościa. To... No właśnie, tak. chciałabym w tym momencie nadmienić, że jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to dalej będzie równie hamsko, więc ym, nie jest to moja wina, tylko mojego gościa, który uczy się bezkarny. I pouczenia wszelkie przed nagraniem nie poskutkowały, jak widać, no, W załączonym obrazku. Ej, ale bez obrazków, proszę. Proszę, bez obrzu. Proszę. No proszę, Dobrze, nie pokażemy pańskich cycków. Dobrze, no to może teraz zapytam o coś takiego. Skoro tak, i pan taką osobą do Berenesansu, to czy był pan gdzieś za granicą? Nie. <śmiech> Nigdy, nigdzie? Byłem w jakichś takich super mega przyległościach, że nie nazwałbym tego zagramanicą. Aha. Okej. Okay. Taki jestem wziążkowy. Czy. Tak rozumiem. I, i teraz takie pytanie. I nigdy jeszcze nie mam latałem samolotami. Pana... Przepraszam, ale teraz pan się chwali, czy liczy na, na czyjeś spółki. Nie wiem. Nie zdążyłem tego przemyśleć. Jak pani mi zada to pytanie za kilka minut, to jest Miał pan się pokazać z jak najlepszej strony, ponieważ nie wiem, czy słuchacze wiedzą, i szukamy dla pana żony. Nie wiem, czy rozmówca o tym... Nie sprawdzają się w kuchni. o tym wie. <laughs> rozmówca wie wszystko, podpisał umowę, nawet to, co było dro ma drobnym druczkiem tam na dole. Boże, ja nie mogę o tych rycerzach. No tak. <laughs> Pan to się wszystko tylko z pochwą i mieczem kojarzy naprawdę, no proszę pana. Z magią i mieczem. Tak? Proszę kontynuować. Tak, z magią z i mieczem. Dobrze. O właśnie, to skoro jesteśmy przy magii i mieczu, to chciałam zapytać, czy czytuje pan książki? Znaczy wiem, że pan nie czytuje, ale wypadałoby zapytać, gdyż ale jest to jest kłamliwa, po podcast z założenia kulturalne. Ja sobie pani robi, że pani tak? mnie do kulturalnego podcastu zaprosiła. Boże. Istotnie czytuję książki papierowe, takie, z literami. Och, a myślałam, że są jeszcze jakieś inne niż, niż papierowe z literami, bo jak papierowe to równie dobrze mogą być z, czym? z obrazkami, ale to nie są książki, komiksy. Tak już pana wprowadzę w ten, w ten klimat, no. Kłóciłbym się, ale nie będę szedł na definicję. Dobrze. Więc, e, więc... Więc tak, istotnie czytam. Jakież to książki pan czytuje? Jak wydresować tancerkę? Nie, one się same dresują. Jak umeblować sypialnię? Tak, minimalistycznie. <śmiech> no więc co jeszcze bym mógł pan przeczytać? Różne dziwne techniczne książki, czy tam z nietechnicznych, czy tam dziwny przewodnik po Warszawie, ale nie po takich popularnych miejscach, tylko bardziej po właśnie niepopularnych z którym to zamierzam schodzić w Warszawę, jak tylko zrobi się nieco cieplej. Dobrze, to może zapytam o coś takiego w takim razie, żeby pani już się nie pogrążał. jest taki światły człowiek, światowy. Światły światowy, tak. W takim razie na... i kawaler, tak? żebyś teraz naświetlić słuchaczom e, profil polskiego kawalera, może pan powie, jaki pan alkohole Ja Nie pijam, jestem abstynentem. Ale proszę pana, omawialiśmy się, żeby bez kłamstw, tak? To kulturalny podcast jest. Tak, ja ale wiem, że, że nie ma kultury na to, bez alkoholu, Miał pan ale... takiego kaca, że, że, że... Bo w ogóle tak, chciałam w tym momencie coś wspomnieć. Myślę, że to będzie w pewnym stopniu jakieś uzasadnienie, dlaczego wyszedł podcast Stefan taki, a nie inny. Otóż pan Grzegorz nagrywał... To jest ten pan Grzegorz, tak, który wystąpił w podcastu Dzień dobry, dzień dobry, dzień dzień, Tak, pan Grzegorz y, nagrywał na kacu. Nie! Nie! Mało przekonuję. Nie, ja na w życiu nie byłem. Oczywiście. Naprawdę, jakieś powiem, Ja nie rozumiem. No dobrze, ale gdyby pan miał zareklamować jakiś alkohol, który pan jakoś wybitnie lubi, co by to było? To nic by to nie było, bo nie lubię. Tak mnie pani nie podajcie. Wolałabym pod pana nie podchodzić. A ja ciągle nie mogę nic o tych rycerzach. Tak? Dobrze. To przejdźmy teraz do innego tematu. Mianowicie jest pan osobą, która uważa, iż tak. na coś trzeba umrzeć i założył pan, że to będzie próchnica. Nie, właśnie nie. Nie. Panie tak. Pani tak. ma po prostu z dupy ten wywiad, że się tak wyrażą kolokwialnie. A dlaczego pan tak brzydko mówi, to będą słuchać dzieci na przykład i co? Nie takie słowa że to się nie będzie nadawało do publikacji. O nie. Znowu? Tak, i znowu trzeba będzie ciąć przez pana. Ja będę ciął. Pan będzie ciął. Ciekawe czym? Ha, ha, ha. O to niech się już pani nie martwi. E, dobrze. E, Alkohole, coś tam, coś tam, kat, znaczy przystawialiśmy? Mówił pan o tym. I iż... naprawdę notatki. Iż... Na coś trzeba umrzeć. Że na próchnicę. Nie, to tak. po prostu. No właśnie. Tak, powiedział pan, że nie chodzi pan do dentysty, bo nie ma sensu, bo i tak pan pije dużo y, gazowanych, cukrowanych napojów. I w związku to, z tym. Na... <śmiech> <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale z tego co wiem, to jest to Coca-Cola. I, I że jak, gdy zapytałam pana. No, tak. y, bo pan powiedział tak, że... Przepraszam, że, że Karmelu, yy, jeżeli idzie o składniki, będzie... nie wymieniłem. Naprawdę kajam się, jestem bardzo niedokładnym rozmówcą. Klast, Ech. klast. No w każdym razie stwierdził pan, że na coś trzeba umrzeć, że będzie to albo zawał, albo próchnica. Nie. zawał, zawał. Próchnica to przy okazji. To teraz, czy, czy, czy jest pan szczerbaty i nosi pan sztuczną szczękę, czy może jeszcze pan jeszcze ma własne zęby? wszystkie cudowne własne zęby. A próchnica, próchnica wzięła się stąd, że... Eee. My wiemy, z od czego się bierze Próchnica, proszę pana, nie musi pana coś Ale wątek, proszę pani wątek Próchnicy, w moim skromnym coś tam, coś tam życiu, coś tam, coś tam życiu. <grym> Tak właśnie Przed pewną bezalkoholową imprezą Oczywiście, wszystkie są bezalkoholowe w pana wydaniu Poszedłem z kolegą, znajomym kolegą Czemu od wazeliny, tak? dalej? Pani naprawdę pomyliła notatki, ale to nieważne. <grystanie> e, tak, poszedłem ze znajomym kolegą do sklepu w celu za nabycia różnych e, napojów pitnych. Przepraszam, a może być nieznajomy kolega? <grystanie> Wydaje mi się, że może. <grystanie> Aha, dobrze. Nie, nieważne. E, tak, właśnie. E, I między innymi przyznaję się zupełnie bezbicia wziąłem małą butelkę Coca-Coli co przy kasie no i... kolega znajomy skwitował ja, ty pijesz to świństwo na co ja odpowiedziałem mu no na coś trzeba umrzeć na co on ale po co z próchnicą no właśnie i stąd się wzięła pruchnica, proszę pani a nie tam, że jakieś umieranie na próchnicę czy pani się dobrze czuje przepraszam, czyli pan wynalazł próchnicę że co ja, że co, że, że ja. No pan powiedział, że stąd się wzięła pruchnica. Z zalady. Tada, mamy przed sobą wynalazcy pruchnicy. No, na ile przed sobą, na tyle przed sobą. Jeszcze przed chwilą pani mówiła, że pani by się do mnie tam zbliżyć za bardzo nie chciała, więc. Nie chciałabym. ha, <grym> <grym> no, <grym> <dobra, nie grym> właśnie. Tak. Nie chciałabym za bardzo zbliżać się do pańskich piersi, które, jak pan sam wspomniał, często się rumienią. I dają mleko. Echem. Echem. Echem. Przepraszam, ale przed wywiadem nie, mów, nie wspominał pan o tym, iż z tej No, panie mówić. niedokładny wywiad po prostu. A wcześniej pan był Gosią. Gosią! Nie, to imię jest już w Świadku Polskojęzycznym Podcastarskim zarezerwowane. Mogę być panią Beatką czego o, to długa historia. Nie na podcast. Ale mogę być Panią Beatką. Czy z Panią Beatką ma związek Pańska pościel? Nie. Moja pościel ma... Nie ma związku z niczym. W sensie jak prawdziwy kawaler... Jest Pan w celibacie. Rozumiem. Tak, właśnie. No, tak. I żeby utrzymać ten stan mimo różnych nastręczających się pokus i w ogóle i tak dalej. Wszak prowadzę, prawda, klub z tancerkami, go, go i tak dalej. Postanowiłem zanabyć sobie drogą kupna tego rodzaju właśnie pościel z czerwoną, z różnymi potworkami. W dziale dziecięcym w Ikei. Mam nadzieję, że nie ma pani nic przeciwko takiej quasi-kryptoreklamie. No właśnie. I no, tak. Żyję w celibacie, szczególnie od tamtego czasu. Nie ma, kobiety, nie ma kobiety, której bym mnie wprowadził do sypialni, która nie wybuchałaby śmiechem. Dobrze, może nie będziemy wnikać w szczegóły pańskiej anatomii? Tak, śmiech jest bardzo anatomicznym dalej. pojęciem. Przejdźmy dalej. Nie, chodzi mi o to, że gdy wchodzą do sypialni, wybuchają śmiechem. Więc mnie nie mam i występuje. No dobrze, no ale nie kontynuujmy lepiej tego wątku. Jako iż nie ma jeszcze godziny 22. Naprawdę, nie nagrywajcie nic do podcastofonu. To się źle kończy. Tak, zemstą. Za szczerą, sympatyczną, ciepłą opinię. Eł, bułkę przez bibułkę opinię. No po prostu... Ehm... No... Rozumiem, iż ma pan trochę wypaczone pojęcie tego, co jest sympatyczne i w ogóle, ale... Dobrze. Postawię kiedyś pani piwo po prostu. Idźmy dalej. W sensie postawi pan piwo, zrobi zdjęcie i mi je prześla. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Rycerze nie mieszkają aż tak daleko. <śmiech> Dobra, to też bytne. Rycerze mieszkają w awalonie, czy bodajże tam. No i mają stół okrągły spoko, krainę wyobraźnię mam mapcykaną idźmy dalej tak i często popada pan w fantazję ej, bo fantazja jest od tego, nie? no Zap tak, przypominamy, iż pan jest mentalnym dwunastolatkiem stąd fasolki się pojawiają albo Jarecki w remake'u, czy tam cover'ze o ile można mówić o kowerowaniu fasolek no dobrze ale trochę błądzimy w naszych rozmyślaniach. To być. być... Okay. Teraz może jest, coś, <grym <grym jest coś. Może jest czy, coś, czym mógłby nasz pan uraczyć. Jaka żółta mysz. <grym ulega> może, może jest coś, o czym chciałby pan nam powiedzieć, pochwalić się, zabłysnąć, co by zetrzeć chociaż trochę to złe wrażenie, jakie na razie wywiera pan Nie, na ja słuchaczach. Nie, to pani wywiera złe wrażenie. słuchacze. <grym> Ja wybieram złe wrażenie. To już Pan mi zdążył o tym uświadomić podcastowanie. nie? no, ja naprawdę w ogóle nie wiem o co chodzi, no. Uwaga, teraz do wiadomości wszystkich, którzy słuchają, no właśnie, jak słuchali podcastowo. Wątpię, że ktoś tak daleko dotrwał, ale dobrze, proszę kontynuować. I teraz to mi się zrobiło smutno. Ale dobra, olać Dlaczego? No eee, tak, właśnie. Proszę, proszę nie wydalać znaczy ja mojej chcę, obecności. Co miałbym wydalić. Więc... Proszę pani. Po prostu ja, ja no chciał nie mam, pan lać. Olać. No olać. No. Pani się wszystko kojarzy. Po prostu urynoterapia to ściema. Proszę pani. Niech pani to sobie zapamięta. Zatem jeżeli, jeżeli wejdzie pan na jeżowca, to nie nasika pan sobie na nogę, aby odkazić ranę? Nigdy z panem jeżowcem nie miałem przyjemności. <grym> I nie planuję. Tak, więc co pan chciał powiedzieć? Zamieniam się w Ej, no to w, w tym roku będzie jeż Jerzy. Tak a propos jeżów. Dobrze, dość już tych kryptoreklam. Proszę oh, kontynuować. Dobrze, cóż ja chciałem, y, czym ja chciałem państwa uraczyć tutaj oralnie? Mianowicie w temacie tego, co powiedziałem w podcastofonie moja pointa była tylko taka, że nie jestem w stanie wyartykułować żadnego konkretnego powodu takiego sensownego, takiego męskiego. Zważywszy na to, iż pan od samego początku tego wywiadu mówi bez sensu, to jest to logiczne, tak? Jaka prowadząca... <słuch> <słuch> tak, właśnie. Eee... <słuch> Lubię, nie mów nikomu. Nie wiem dlaczego, ale to nie jest, nie ma w tym nic negatywnego, no, Są różne dziwne rzeczy, które mają w sobie to coś, z powodu czego się je lubi. <słuch> Chcę powiedzieć, że jestem dziwna? Nie, chcę powiedzieć, że nie mów nikomu, nie ma żadnego niczego, czego szukam w podcastach poza tym czymś. Czego nie jestem mitycznym tym czymś, czego się nie definiuje. Tak, dobrze. Teraz poczułam się staro, ale Tak God okay. Proszę nie przeklinać. No, właśnie. I nie wiem, jak to powiedzieć w towarzystwie prowadzącej koleżanki tutaj, prawda, i tak dalej, żeby ona tego nie obróciła. Koleżanki nieznajomej, bo przecież tacy istnieją <laughs> ludzie. Nie wiem, jak to powiedzieć tutaj w obecności koleżanki, żeby ona nie obróciła tego w żart albo w szyderę, ale lubię, nie mów nikomu, bo ma w sobie to coś. A to, że to, nie jest nic, to coś to nie jest nic konkretnego, oh, zabijcie mnie. I znowu, że kojarzy mi się z tym śmiechem w pańskiej sypialni, ale dobrze, co dalej? Ktoś panią powinien przelecieć. Tak, właśnie, ja, już, ja już Przepraszam, że co pan ja powiedział? Wie pan co, jeżeli tak dalej pójdzie, to też nie będzie zadbał do publikacji. Oj tam, oj tam, będzie dużo komentarzy. No, zaiste. Zajebiste. Nieważne. Proszę pana, ja pana przywołuję do porządku. Ale ja nie mam porządku w mieszkaniu, nie mam. Zauważyłam. Kiedy? Boż, nie, to zupełnie mi się nie podoba, że ktoś po prostu wchodzi mi na chatę, kiedy ja nie mam świadomości tego faktu i robi sobie jakieś notatki. Fuką. How to? Po prostu nie zgadzam się. No, proszę pana, ja się przygotowuję do... do, do tak, da, do, jasne. Do, do Aha. No, dobrze, tak. To co dalej? dalej. No, czy chciałby się pan czymś pochwalić? Nie, ja już, o czymś już popowiedzieć? Wszystkie rzeczy, którymi mogłem chcieć się pochwalić pani, prawda, już przygotowała i zagaiła, prawda? Tak. No, a poza tym nawet jak teraz zaczniemy kończyć, to i tak dobijemy do godziny, w związku z czym... No. Dobrze. Więc skoro nie chce pan nic powiedzieć na swoją obronę, ja, obronę to przypominam, że wszystko, że wszystko, co pan powie, może zostać użyć przeciwko panu. na biust, gluzik. Tak. W trzy okazji pa, pa. postuluję o to, jeżeli ktoś ma zbędny grosz, to robimy składkę na nowy biustonorz na Grzegorza. Pani Beatki. Nie rozumiem insynuacji że brakuje mi do pierwszego. Po czym pani wnosi? Po mojej barwie mojego głosu? Czy nie wiem. Dobrze, nieważne. Nie, po prostu pan sam nie ma odwagi w końcu zakupić tego biustonosza, a wiemy, że z wiekiem pewne rzeczy poddają się grawitacji. A ja mam już swoje Zdasz? lata. No tak. No dobrze. Ej, w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak wychodzi dialog pozytywnie. To znaczy, mm, tak, z tej perspektywy pozytywnie. Jak słuchacze będą tego słuchali, to pewnie będzie... Oh. Ale no, tak, właśnie. Znaczy, pan jest generalnie takim niepoprawnym optymistą i yy, ma duże mniemanie na temat własnej osoby. Ja panią też bardzo mocno. Okej. Okay. <laughs> no, <laughs> właśnie. <laughs> tak, więc... Ym... Au. chciałabym w tym momencie podziękować panu... Nie, dobijmy do godziny, no, no proszę nie... cię, no. Dobrze, więc pan chce rozmawiać godzinę, chce pan zrobić drugi podcast -a i liczy pan na to, że ktoś to później A, przesłucha, tak? Nie, no przecież ja w ogóle nie liczę, że ktokolwiek tego wysłucha. Dobrze, kończmy. Dziękuję bardzo. Mówił Grzesiek. Pamię... Znaczy, Pamię... przepraszam, to ja tu zakończę. tak? o czy coś. Może być kucharka po prostu. Tak, no więc podsumowując... Jeżeli ktoś ma na zbyciu kobietę, która chciałaby zamieszkać z nie kawalerem, jest naprawdę. Ja mam wszystkie rzeczy w mieszkaniu używane, garnki tam. Też. Może tak, jeżeli ktoś ma na zbyciu kogoś płci żeńskiej, kto jest hardkorem i chciałby się związać, tudzież m, zap, zapracować sobie na przychylność pewnego Pana gotując rozdać, mu w kuchni. To naprawdę wystarczy wpaść. Dobrze. To Pan Grzegorz jest tu bardzo chętny. O tak po prostu. <śmiech> no widzimy, że się bardzo cieszę z tego powodu. Ja Panu Grzegorzowi dziękuję bardzo za rozmowę. Grzegorz pan Grzegorz już mnie straszył, nie. że będzie jeszcze kolejne nagranie za jakiś czas, więc jeżeli ktoś jest masochistą, <śmiech> to może spokojnie... Gdy pojawi się w nagłówku imię Grzegorz, kolejny odcinek ściągnąć. Kolejne starcie. Tak, kolejne starcie. Dawaj na ring. <laughs> Jakby to powiedział później Myślałem, że powiesz papa. E, więc ja dziękuję serdecznie. No, proszę podziękować ładnie. A, to rozmowy. ten moment. To o tym pani mówiła przed nagraniem. Tak. Dziękuję. Więc ym, ja również dziękuję za spędzony czas i to, że wytrwaliście do końca. To by było na tyle. Z tej strony mówiła Kasia z niemów nikomu, tudzież mojego nowego dzie dziecka, dziedził o tak to powiem słowotok niepojedynczy. Po drugiej stronie Grzesiek był staty Grzesiu. Tak, Grzesiek z Ah, stop.